Przątki złota, baśń estońska Dawno temu, w dalekiej krainie, w samym środku ciemnej puszczy, żyła zła czarownica. Mieszkała w małej chatce, w której więziła trzy pasierbice, by przędły dla niej złote nici. Od rana do wieczora Przątki pracowały w pocie czoła. O chlebie i mleku. Znały tylko słońce, księżyc, las i zwierzęta, które były ich jedynymi towarzyszami niedoli. Zła cocha pilnowała, aby nawet na chwilę nie odchodziły od swoich kołowrotków. Gdy kończyły jeden motek, zaraz dostawały kolejny. Jeśli zaś nie wykonały swojej pracy, groziła im ciężka kara. Trzy razy do roku wiedźma znikała na trzy dni, a kiedy wracała, przynosiła ze sobą kolejne złote przędziwo. Nadszedł właśnie czas kolejnej wyprawy. Macocha rozdzieliła dziewczętom pracę, i przypomniała surowym głosem, kiedy wrócę, wszystkie motki mają być gotowe. Pamiętajcie, że jeśli będziecie nieuważne i zerwiecie nić, straci ona swój czarodziejski złoty blask i nic nie przywróci jej koloru. A wtedy ukaże was wszystkie. Po tych słowach wyszła z chaty, a przątki zostały same. Od razu zabrały się do pracy i aż do wieczora nie odchodziły od kołowrotków. Kiedy wybiła północ, chciały położyć się spać, ale wtedy usłyszały pukanie do drzwi. Przestraszone ukryły się w jednej z izb, tylko najmłodsza z nich odważyła się podejść do okna i wyjrzeć, kto puka. Przed drzwiami chaty stał młody, piękny królewicz. Siostry, bojąc się wpuścić nieznajomego do środka, zaczęły szeptem naradzać się między sobą, co zrobić. I wtedy drzwi otworzyły się same. Młodzieniec usłyszał głosy w chacie i zdecydował się wejść do środka. Kiedy zobaczył trzy piękne dziewczęta ukryte w kącie chaty, zapytał, kim jesteście? Jesteśmy przątkami złota, odpowiedziała najmłodsza z sióstr. A kim ty jesteś? Jestem synem króla tej krainy, powiedział. Razem z towarzyszami polowałem w tych lasach. Kiedy zobaczyłem pięknego jelenia, pognałem za nim i straciłem z oczu innych myśliwych. Po chwili całkiem się zgubiłem. Dopiero po kilku godzinach błądzenia w ciemnościach dostrzegłem światełko w tej chacie. Przyszedłem więc prosić o pomoc i schronienie. Królewicz był tak piękny i miły, że siostry przestały się go bać. Zaprosiły gościa na skromny posiłek, poczęstowały go chlebem i mlekiem i opowiedziały swoją historię. Kiedy młodzieniec usłyszał, że zła wiedźma więzi je i zmusza do pracy, obiecał, że zrobi wszystko, aby je uwolnić. Rozmawiali tak całą noc. Kiedy zaświtało... Usłyszeli za oknem ten, ten koni. To towarzysze królewicza, wreszcie go odnaleźli. Żal było się rozstawać, szczególnie najmłodszej z sióstr. Pokochała bowiem królewicza, a on pokochał ją. Przed odjazdem młodzieniec powtórzył swoje przyrzeczenie, zrobi wszystko, aby uwolnić siostry. Kiedy myśliwi odjechali, przątki z ciężkim sercem wróciły do pracy przy kołowrotkach i wtedy stało się nieszczęście. Najmłodsza z sióstr zerwała przez nieuwagę uwagę złotą nić. Zaczarowane przędziwo w jednej chwili straciło swój blask. Kiedy siostry to zobaczyły, zbladły ze strachu. Na nic się zdało czyszczenie i pranie. Przędziwo pozostało szary. Dziewczęta wiedziały, że teraz czeka je kara. Następnego dnia wróciła wiedźma i wystarczyło jedno jej spojrzenie, aby odkryć, co się stało. Na widok stosu wyblakłych nici wpadła w straszny gniew. Coś ty zrobiła! Przez ciebie nici straciły blask! Nie ujdzie ci to na sucho! krzyczała. Zamknęła pasierbica w ciemnej piwnicy, gdzie trzymała ją bez chleba i wody. Gdyby nie siostry, które co noc zakradały się do jej więzienia, dziewczyna umarła bez głodu. Dni mijały i przątki zapomniały o wizycie królewicza. Tylko najmłodsza z nich, zamknięta w celi, pamiętała o obietnicy ukochanego i wciąż na niego czekała. Pewnego dnia na drzewie rosnącym niedaleko celi usiadł wielki czarny kruk. Wtedy Przątka, która znała mowę ptaków, opowiedziała mu o swoim losie. Ptak wysłuchał dziewczyny z uwagą, po czym wzruszony jej słowami obiecał odnaleźć królewicza i przypomnieć mu o obietnicy. Nie czekając ani chwili dłużej, ruszył w drogę. Gdy doleciał na miejsce, okazało się, że do pałacu przybył właśnie z dalekiej Finlandii syn czarodzieja wiatrów, który znał mowę zwierząt. Kruk opowiedział mu o więzionych przez wiedźmę przątkach złota, a ten przekazał wszystko królewiczowi. Wówczas królewicz wezwał swoich kompanów, by osiodłali konie, a ptakowi kazał zanieść wiadomość ukochanej, żeby o północy czekała na niego przykładce. Radość najmłodszej z sióstr nie miała końca, kiedy kruk powtórzył jej słowa młodzieńca. Pozostałe przątki pomogły jej wymknąć się z więzienia, ucałowały ją na drogę, życząc szczęścia i prosząc, by o nich też nie zapomniała. Dziewczyna pobiegła na umówione miejsce, schowała się w pobliżu kładki i czekała na królewicza. Minęła noc i zaczynała już myśleć, że nie dotrzymał słowa. Nagle jednak usłyszała tętent koni i zobaczyła orszak pięknych rycerzy, na czele którego jechał królewicz. Zeskoczył z konia i porwał w objęcia ukochaną. Po chwili oboje wsiedli na konia i pognali w stronę zamku. W tym samym momencie zła wiedźma spostrzegła, że najmłodsza przątka zniknęła. Mimo gruźb żadna z pracownic nie zdradziła, gdzie jest ich siostra. Wtedy czarownica wzięła do ręki pęk różnych ziół i wymówiła straszne zaklęcie. Kłębku zaczarowany pędź prosto w świat, znajdź moją zgubę póki jest czas, a kiedy znajdziesz tę, którą chcę, sprawbym martwa stała się wnet. Po tych słowach rzuciła zioła przed siebie. W tym czasie królewicz wraz ze swoją świtą wjeżdżał na most nad rwącą rzeką. Nagle uderzył w nich gwałtowny i lodowaty podmuch wiatru. Przątka zachwiała się i spadła z konia prosto w spienione od męty rzeki. I wszelki ślad po niej zaginął. Kiedy królewicz powrócił do zamku, zamknął się w swojej komnacie, i z żalu ciężko zachorował. Uleczyć go mógł tylko czarodziej wiatrów. Gdy zobaczył bladego królewicza, od razu zrozumiał, co się stało. Zła wiedźma rzuciła zaklęcie na wiatr, który strącił twoją ukochaną w nurty rzeki, ale ona wciąż żyje. Zamieniła się w kwiat lilii, który rośnie nad brzegiem rzeki, powiedział czarodziej wiatrów. Trzy dni później królewicz wyzdrowiał. Wiedział już, co ma robić. Wskoczył na konia i pognał nad rzekę. Odnalazł lilię i usłyszał jej cichy śpiew. Ukochana moja, uratuję cię! Krzyknął zakochany młodzieniec. W nocy zakradł się do chaty wiedźmy i zawołał dwie siostry. Opowiedział im, co się stało. O tym, jak Przątka wpadła do rzeki i zamieniła się w lilię wodną. Kiedy dziewczęta tu usłyszały upiekły chleb, do którego dodały czarodziejskie ziele, wręczając go królewiczowi powiedziały, nie martw się, nasza siostra nie umarła, czeka tylko, aż ją uratujesz, powiedziała najstarsza siostra: Idź nad brzeg rzeki, tam gdzie rośnie lilia, zjedz kawałek chleba, który upiekłyśmy i napij się źródlanej wody. Wówczas zamienisz się w raka. Nie bój się, zbliż się do lili, przetnij korzenie, które tkwią głęboko w mule, a potem chwyć mocno łodygę kwiatu. Jeśli ją puścisz, to zginiesz i ty i nasza siostra. Potem wyjdź na brzeg, połóż kwiat na wielkim kamieniu i wymów zaklęcie. Powstań z lili, moja miła, byś mnie z raka wyzwoliła. Królewicz wziął czarodziejski bochenek i ruszył nad rzekę. Na miejscu zjadł kawałek chleba i popił źródlaną wodą. Natychmiast zamienił się w wielkiego raka i popełzł na dno rzeki, gdzie przeciął korzenie lilii. Potem zerwał kwiat, zaniósł go na brzeg i położył na wielkim kamieniu. Gdy tylko wymówił zaklęcie... Kwiat lilii przemienił się w piękną przątkę złota. Szczęście obojga nie miało granic. Królewicz posadził cudownie uratowaną narzeczoną na swym rumaku i popędził z nią jak wicher do pałacu. Stary król powitał z wielką radością przyszłą synową i jeszcze tego samego dnia ogłoszono zaręczyny młodej pary. Kiedy zakochani wyszli wieczorem do ogrodu, dziewczyna usłyszała rozmowę ptaków. Ludzie są tacy niegodziwi, przątka złota przechadza się bez trosko z królewiczem po ogrodzie i nie pamięta już o swoich siostrach, które wciąż więzi zła wiedźma. Wszystkie trzy były niegdyś córkami wielkiego króla, ale okrutna czarownica porwała je i więzi w samym środku lasu. Trzy razy do roku wybiera się do siedziby słońca i wykrada mu jego złote promienie. Potem każe przątkom prząść z nich nici, aby móc utkać sobie złotą szatę. To dlatego na świecie jest coraz zimniej i ciemniej. Kiedy dziewczyna usłyszała słowa ptaków, zapłakała żałośnie. Jak mogła zapomnieć o swoich ukochanych siostrach? oświadczyła królewiczowi, że nie spocznie, dopóki ich nie uratuje. Na to syn władcy zwołał najwspanialszych rycerzy z całego królestwa i natychmiast ruszyli w drogę. Kiedy dotarli do chaty w lesie, siostry padły sobie w ramiona i długo nie mogły się nacieszyć swoim szczęściem. Rycerze zaś chcieli pojmać wiedźmę, ale nigdzie nie mogli jej znaleźć. Podobno, kiedy usłyszała tentent koni, zamieniła się w dym i wyleciała przez komin, bo zrozumiała, że jej złe czary nie wygrają z miłością sióstr, prządek i królewicza. Dziewczęta zabrały ze sobą złotą przędzę, której było tak dużo, że utkały z niej piękne szaty dla wszystkich mieszkańców królestwa. Niedługo potem odbyło się huczne wesele królewicza i najmłodszej z sióstr. Wśród zaproszonych gości był czarny kruk i czarodziej wiatrów, a na widok młodej pary samo słońce uśmiechało się z radości.